Stworzymy sobie dzieje apostolskie XVI rozdziału Jest to urywek, który obrazuje nam jak Paweł Swoimi towarzyszami głosił Ewangelię w Antiochii Pizydyjskiej Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, to również ona mówiła, aby ten owoc był obfity, aby to słowo przynosiło właśnie ten owoc. Tutaj możemy też w tym urywku zauważyć, w jaki sposób Paweł rozważał Słowo Boże, w jaki sposób zachęcał Żydów do tego, aby mogli zauważyć, w jaki sposób Bóg przygotował dla nich zbawienie. Przygotował ten zbawczy plan zbawienia tych, którzy w Niego uwierzą. Przeczytamy od wiersza 13 do 43. Dzieje apostolskie 13 od wiersza 13 a Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Pergę w Pamfilii. Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy, a oni z Pergę powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizdyjskiej. W dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po czytaniu ustępów zakonu i proroków zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc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 I wytępił siedem narodów w ziemi kananejskiej i dał im ziemię ich dziedzictwo na około 450 lat, a potem dał ich sędziów, aż do proroka Samuela. Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa, zgodnie z obiednicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa, przez którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. Gdy Jan był bliski końca swojej misji, powiedział, nie jestem tym, tym za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem rozwiązał godzin rozwiązać u stóp Jego. Mężowie, bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród nas, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy, bowiem i ich przyłożeni nie poznali Go i przez skazanie Go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat, Choć nie znaleźli nic, czy czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wzbudził go z martwych. I przez wiele dni ukazywał się On tym, którzy razem z Nim przyszli z Galilei do Rozolimy. Oni to teraz są Jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy Wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał Ojcom,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 Poszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali własne Bożej. Widzimy tutaj już yy, Pawła w swoich podróżach, kiedy to w Jerozolimie zaczęły się prześladowania, zaczęli chrześcijanie uciekać z tego miejsca, bo Bóg przewidział to tak, żeby właśnie i to pogan poszło ta wieść o zbawieniu. Myśmy to na Środowych Liście do Rzymian rozważali, jak to Bóg wspaniale to wszystko myślił, ale też myślę, żeby ci apostołowie yy, nie tylko chcieli głosić Ewangelię w Jerozolimie, to Bóg w ten sposób jak gdyby ich przynaglił i zmusił do tego, aby opuścili Jerozolimę i poszli do innych narodów. I tak właśnie ci wysłannicy Boga wędrowali z miejsca na miejsce po różnych krainach i głosili Ewangelię. Tu, wcześniej, od początku rozdziału, czytamy, że byli w Antiochi, potem Barnaba i Saul na Cyprze i tak posuwali się coraz dalej, aż dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. W pierwszym wierszu czytamy, znaczy w 13. Apostoł Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos przybyli do Perge w Pamfilii. Pamfilia była to prowincja taka dzielnica, coś jakby u nas yy, województwo, na przykład Śląskie, taki taki yy, region. To była prowincja rzymska i tej prowincji rzymskiej Perge było stolicą. Jan zaś, oduczywszy się od nich, wrócił do Rezolimy. Wcześniej w tym urywku tutaj oglądaliśmy, mogliśmy oglądać, nie, nie czytałem tego, że właśnie yy, nawrócił się ten, ten yy, prokonsul Sergiusz. Tam właśnie w jego otoczeniu był ten fałszywy prorok czarnoksiężnik, który się sprzeciwiał jak gdyby temu, aby ten prokonsul mógł uwierzyć. Ale jednak Bóg nie zezwolił temu czarnoksiężnikowi i na to, aby aby to zbawienie nie dotknęło tego prokonsula I kiedy Paweł utkwił w nim wzrok I powiedział te słowa z dziesiątego wiersza O pełne wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski Nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości Nie zaprzestaniesz Ty wykrzywiać prostych dróg pańskich o, teraz ręka pańska na tobie i będzie ślepy i przez to zdarzenie prokonsul jeszcze bardziej uwierzył to, że właśnie ci cudzy boży są posłańcami od Boga i uwierzył ale dlaczego to nadmieniam bo właśnie Marek, który to zauważył że prawdopodobnie to zbawienie dotyczy również pogan to być może, że to było pobudką do tego, że on się odłączył od nich, bo i wrócił do Jerozolimy, bo nic innego tutaj nie wskazuje w tym Słowie Bożym, aby cośkolwiek innego mogło na to wpłynąć, że że ten Jan Marek powrócił do Jerozolimy a oni z Pergę powędrowali dalej i dotarli do Antiochi Pizydyjskiej Antiochia Pizydyjska była jeszcze dalej w głąb tej krainy około 160 km. I weszli, a w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Tworzymy sobie miejsce z Mateusza, 13 rozdziału. To jest 54 wiersz kiedy to Pan Jezus przyszedł w swoje ojczyste strony to też wszedł do synagogi i tu właśnie w tym 54 wierszu możemy to przeczytać a przyszedłszy w swoje ojczyste strony nauczał w synagodze ich tak iż się bardzo zdumiewali i mówili skąd ma tę mądrość już było to kiedyś wspominane, że właśnie Żydzi kiedy byli w jakiejś podróży w innej miejscowości weszli do synagogi i było takie prawo, że mogli właśnie przeczytać jakiś urywek Pisma Świętego, a również mogli na, na, na ten temat coś powiedzieć do zgromadzonych tam Żydów. I właśnie z tego przywileju korzystał apostoł Paweł, kiedy Przyjeżdżali do jakiejś miejscowości, wchodzili właśnie do synagogi i po czytaniu jakichś ustępów pisma mogli opowiadać o tym słowie. Tutaj nawet właśnie...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 aby właśnie to powołanie głoszenia węgeli mogli śmiało opowiadać. Ale na co chcę zwrócić uwagę? W tym urywku będziemy dalej widzieć, że właśnie z jaką wielką umiejętnością i troską o tych Żydów Paweł się Zwraca że będziemy widzieć w tych wierszach, że właśnie on nie wytyka czegoś najpierw, co oni złego zrobili, ale właśnie pokazuje najpierw, że yy, to zbawienie i że te obietnice należą do nich. W 16 wierszu czytamy, powstał więc Paweł, skinął ręką i rzekł, mężowie izraelscy i wy, którzy się Boga boicie, posłuchajcie, tu w tym wierszu widzimy, jak ładnie Paweł zatytułował tych Izraelitów. Podkreślił to, że oni się właśnie Boga boją. Nie powiedział, że we waszej wierze to w ogóle nie widać żadnej wiary albo coś w tym rodzaju, ale wręcz odwrotnie. On podkreślił właśnie, że oni są bogobojni. Jak gdyby zachęcił ich do tego, Dalej czytamy, Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej. Tak, tu właśnie widzimy dalsze takie kroki, zachęty i to pokazanie właśnie, że to Bóg wybrał ten lud na swoich chwalców, na tych, którzy, który, wśród których Bóg postanowił zamieszkać i prowadzić ich mocarnym ramieniem. I przez około 40... Przez lat około 40 cierpliwie znosił na pustyni. już to pominąłem. W ziemi, yy, I na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud w ziemi egipskiej wywyższył lud to wywyższenie polegało na tym że umieścił im w tych kraju Goszen w tej żyznej ziemi gdzie mogli w dobrobycie w błogosławieństwie Bożym rozradzać się, rozmnażać się mieli jedzenie i wszelkie picie i pożywienie dowoli. I byli, jak gdyby, ochraniani tam, że nikt do pewnego czasu nie nie zagrażał im. Po prostu mieli wolność, yy, jak gdyby, w tym, co robili. Może Bóg to tak uczynił, aby zauważyli, że to nie samo z siebie się stało, ale że ręka Boża nad nimi czuwała. Ale kiedy czytamy właśnie tam w tych dziejach w yy, księgach mojżeszowych, kiedy oni rzeczywiście tam byli yy, w tym Egipcie, to wcale nie widzimy tego, że oni oddawali cześć Bogu tak jak Bóg sobie tego by życzył. Ale pomimo to Bóg był z nimi i wywiódł ich z tej ziemi egipskiej. Z jednej strony oni tak się przyzwyczaili do tej ziemi, że było im dobrze. Dlatego też Bóg w pewnym momencie postanowił przerwać można powiedzieć ten raj i Przyszły na nich pewne okoliczności, które były dla nich bardzo uciążliwe, niewygodne. Musieli wyrabiać cegły, a do tego później jeszcze musieli zbierać sobie najpierw te kłosy i to właśnie jakoś tam przegniatać razem z tą gliną ich wito i popędzano i w ten sposób jak gdyby omierzł im tym, ten Egipt i zaczęli wołać do Boga, aby ich stamtąd uwolnił. I właśnie Bóg dał się ubłagać i wyrwał ich stamtąd i zapowiedział, tak jak w prorokach było napisane, że przesiedli ich do kraju opływającego w mleko i w miód. Ale oni sami właśnie, tak jak już wspomniałem, byli najpierw takimi zatwardziałymi. Myśleli, że po co gdziekolwiek indziej wędrować, jak tam im jest dobrze. I dlatego to wszystko na nich przyszło. Widzimy, jak człowiek cały czas jest jakiś taki uparty w swoim myśleniu i zatwardza, można powiedzieć, swoje serce nie słuchając Słowa Bożego. Przecież już wtedy mieli te obietnice, mieli to wyraźnie powiedziane, że pójdą do tej ziemi, gdzie będzie właśnie to mleko i miód, a jednak nie chcieli się stamtąd wyruszyć. I w końcu Bóg ich do tego zmusił, ale też i pokazał Faraonowi Bóg kim jest i przez te wszystkie znaki i cuda potwierdził swoją wszechwiedzę, wszechwładzę. Ale też jednocześnie tam możemy zauważyć, jak Bóg znowu wskazał na tą ofiarę doskonałą, gdzie właśnie pozabijał te wszystkie pierworodne, a na, ziemiach Izra na drzwiach Izraelitów było pomazanie tą krwią baranka i ta plaga ich domów nie dotknęła, ominęła ich. I tak na każdym kroku możemy widzieć tą rękę pańską. Ale kiedy wyszli w kierunku tej ziemi obiecanej to się okazało, że mogliby przejść przez około dwa tygodnie ten odcinek do ziemi obiecanej. Ale oni już zaczęli szemrać, zaczęli, kiedy zaczęli odchodzić od Boga, zaczęli jak gdyby powątpiewać w Jego moc, w Jego prowadzenie, chociaż my to znamy, że Bóg tam prowadził ich w obłoku i w supie ognia w nocy, że mogli widzieć, można powiedzieć, namacalnie Jego prowadzenie, to i tak, kiedy Mojżesz poszedł po te kamienne tablice to oni ulali sobie cielca do tego stopnia człowiek jest w jakiś sposób zatwardziały i tak łatwo dający się przez szatana zmanipulować jest to też dla nas takim ostrzeżeniem. Abyśmy nie szli nawet za małymi pobudkami grzechu, myśląc, że jest to nic takiego, że to tylko coś tam takiego niepozornego. Bo możemy zauważyć, że te stereotypy szatana są zawsze takie same, działają w podobny sposób i prowadzą na wieczno, na wielką hańbę nas gdzie musimy się później smucić i może płakać i żałować tego, żeśmy cośkolwiek złego wobec Pana uczynili jest to takim właśnie nam przykładem a tylko właśnie jest napisane w innym miejscu, że kiedy ten król tych doradców nie słucha to jest właśnie głupi a tym doradcą jest Słowo Boże są te przykłady które tu są właśnie opisane. I w końcu po tych 40 latach, kiedy ich właśnie tu napisane jest znosił, ich na pustyni, można też to przetłumaczyć, że troszczył się o ich potrzeby. Możemy sobie wyobrazić tą pustynię, ten piasek i w jaki sposób oni przez te 40 lat żyli na tej pustyni. Czy tam coś można zjeść? Czy można czegoś się tam napić z tego piasku? To jest praktycznie niewyobrażalne, w jaki sposób można tam przetrwać. A jednak Bóg w swojej łasce takich prowadził, że mieli co jeść i mieli co pić. Chociaż często Bóg ich w jakiś sposób wystawiał na różne próby, i wytrzymałościowe, ale też przede wszystkim próby wiary. Ale on chciał im przede wszystkim pokazać, że z nim może się wszystko udać. Że z nim nawet można przejść przez pustynię i nie doznać jakiegokolwiek uszczerbku. Gdzieś w którymś miejscu jest napisane, że nawet sandały ich nie struchlały, ani odzienie ich nie zniszczało. 5. Mojżeszowa 29.4 Tak. 29.4. Prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, a nie zetlały wasze szaty na was i nie zbutwiało twoje obuwie na twoich nogach. Chleba nie jadaliście, wina i mocnego napoju nie pijaliście, abyście poznali, że ja Pan jestem Bogiem waszym. Tak. Możemy jeszcze raz mieć to potwierdzenie, że Bóg w każdej rzeczy, jeśli jest Jego wolą, może doprowadzić każdą rzecz do końca, do wspaniałego celu. I tak mimo upartości tego ludu, to jednak Bóg nie zaniechał swojego słowa i swojej obietnicy, lecz wprowadził ich do tej ziemi obiecanej. I w 19 wierszu czytamy I wytępił siedem narodów w ziemi kananejskiej i dał im, ziemię ich, w dziedzictwo. My to znamy, że... Kiedy zostali wysłań, wysłani ci wywiadowcy do tej ziemi, to dziesięciu z nich przy, y, ogłaszało tą wieść złom, że tam są wielkoludy, że ich nie przemogą. A przecież mieli ten doskonały przykład, że w tej pustyni mogli dawno poginąć a jednak Bóg ich oszczędził dał im wodę nawet ze skały dał im mannę dał wszystko, aby mogli przetrwać ale im w głowie było tylko to że w Egipcie było dobrze chociaż byli więcej lat tam uciskani niż mieli tego dobrobytu to mimo wszystko tęsknili za rzeczami ziemskimi, a nie chcieli się wznieść na tą duchową obietnicę, Ten, ta ziemia obiecana to była czymś tak jakby dla nas niebem. I to tak właśnie jakby dzisiaj ktoś nam mówił, że pójdziemy do nieba, ale my w to tak Prawie, że wątpimy i myślimy, że gdzie nam będzie lepiej jak tutaj na ziemi. A nie tak ma to być. My mamy po prostu wiedzieć, że to jest naszą wspaniałością, tym co nam Pan przygotował. Mamy się trzymać tego, przypominać sobie o tym, tak jak dzisiaj mogliśmy to czynić do południowej chwili. Możemy być pewni, że Pan Jezus zmartwychwstał i nas weźmie do siebie. Nie na próżno przecież On ustanowił tą ofiarę, nie na próżno ją dokonał, nie na próżno wybrał nas, abyśmy się stali właśnie Jego chwalcami, ale też tymi, którzy oczekują Jego przyjścia i zabrania nas do siebie. W tym wierszu czytamy na około 450 lat. Wtedy dał im ziemię ich dziedzictwo na około 450 lat. A potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Te 450 lat to się liczy od patriarchów aż do Samuela. Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza. Nie wystarczyło im, że tym królem i tym panem pośród nich był sam Bóg. I że niczego im nie brakowało. Przez te wszystkie lata, przez te 450 lat, można powiedzieć, kiedy to Abraham wyszedł z tej ziemi, czy szedł po tych górach, czy jakikolwiek inny mąż Boży, nigdzie im niczego nie brakowało wszędzie można powiedzieć byli ludem wybranym kimś kogo, kto miał szczególne przywileje nawet właśnie przy tym wytępianiu tego ludu kiedy to ten prorok Bileam miał przeklinać lud izraelski to Bóg pokazał nawet, że musiał Yy, musiał ten lud błogosławić mimo, że był wynajęty do tego, aby przeklinać nawet jego usta nie chciały go słuchać bo to było właśnie wolą pańską a mimo wszystko nie chcieli mieć tego króla nad sobą jako Boga, ale zażądali ziemskiego króla, bo myśleli, że będzie lepszy i że będzie ich lepiej prowadził. I Bóg dał im tego króla Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida, Bóg z jednej strony wysłuchał żądań tego ludu, a z drugiej strony prowadzi swój plan, który krok po kroku idzie w kierunku Zbawiciela, w kierunku Pana Jezusa. I tu właśnie Czytamy w 22 wierszu. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida. Wystawił mu świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Ten Dawid był właśnie takim mężem nic nieznaczącym. Kiedy Samuel poszedł go namaścić, to nawet ojciec nie chciał go pokazywać w ogóle, bo nawet nie przyszło mu na myśl, żeby on był kimś, kogo prorok Boży mógłby namaścić na króla i nawet o nim nie wspominał, ale kiedy przedstawił wszystkich swoich braci więcej już ich nie miał, tylko tego Dawida, to wtedy prorok się zapytał, czy nie masz nikogo więcej? I on wtedy powiedział, jest jeszcze jedno pachole, które pasie owce. Mówi, przywołaj go. I wtedy Duch Pański od razu mu powiedział, że to jest ten, tego namaść na Króla. Ale on właśnie jest tym, od samego początku, tym właśnie pierwowzorem. Tego, który z tego jego rodu będzie tym wybrańcem pańskim. W 23 wierszu to czytamy. Z jego to potomstwa, zgodnie z obiednicą wywiódł Bóg Izraelowi, Izraelowi Zbawiciela, Jezusa. Tak. I to właśnie ten ród był tym rodem wybranym. Józef i Maryja nie byli przypadkową parą jakąś tam znajdzoną w Izraelu, ale właśnie byli dokładnie tymi, którzy przetrwali przez te wszystkie lata, Kiedy... Kiedy to... Bo nawet nie było tego króla przez... Y, wiele lat, kiedy byli uprowadzeni y, do Babilonu, kiedy z tego y, ziemi kananajskiej zostali wypędzeni. I y, y, nie wiadomo nawet w jakich y, krainach... Y, ten ród Dawida się znajdował, bo przecież można powiedzieć, w jaki sposób potomstwo, te dzieci królewskie również były, były pouprowadzane do tych osiednych krajów, to mimo to wszystko Bóg zachował tą linię królewską i znalazła się para, która była właśnie tymi następcami rodu królewskiego. Chociaż my dokładnie wiemy, że Pan Jezus, Józef nie jest ojcem dosłownym Pana Jezusa, to jednak prawnym był ojcem. I kiedy ludzie się chcieli temu by przyglądać i nawet na samym początku Ewangelii czytamy ten rodowód Pana Jezusa yy, i tam jest wypisane, że tam kolejno ojcem tego, ojcem tego, ojcem tego, aż dochodzimy właśnie do tego Józefa i Marii, którzy byli właśnie z tego rodu królewskiego. I tam możemy się dowiedzieć, że to właśnie dokładnie to pokolenie, yy, ten ród. Jestem właśnie rodem naszego Pana. Być może, że i z tego powodu zakłopotał się Herod i chciał wytępić wszystkie dzieci, aby się u tego uszczec, bo się wystraszył, że może ktoś stanąć na jego miejsce. Ale Pan Jezus w ogóle nie zamierzał yy, nie zamierzał yy, objąć Królestwa Ziemskiego, ale On zamierzał objąć Królestwo Niebieskie. Chciał ich Podnieść do dużo wyższego celu. I teraz 24 wiersz mówi, przed którego przyjściem Jan zwiastował przez upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. Gdy Jan był bliski końca swojej misji, powiedział, nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sam dało mnie, jestem godzien rozwiązać u stóp jego. Jan wyraźnie mówił, że on nie jest tym wybranym, tym posłańcem Bożym. On jest tylko tym zwiastunem tego, który za nim ma przyjść. On chciał głosić właśnie to, żeby ludzie się upamiętali, żeby mogli przyjąć w godności i mogli w ogóle zauważyć przyjście Pana Jezusa. I oni chętnie Go słuchali, bo znali te y, zapowiedzi przyjścia Mesjasza. Ale kiedy zobaczyli Pana Jezusa, to już wcale tak nie było, że chcieli Go przyjąć. Wręcz odwrotnie, od samego początku, wszystko w Nim im się nie podobało. Lecz Paweł właśnie, pokazując tą historię, zachęcając ich do słuchania, teraz mówi mężowie, bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród was, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Tak, nam, czyli Żydom i nam też, czyli tym, którzy tam byli, Pawłowi, temu Barnabie, Mieszkańcy Jerozolimy, bowiem ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Tak, bo oni w ogóle, ci Żydzi nie, wiązali, nie, nie mogli powiązać go z tym Jezusem z Nazaretu, bo oni myśleli, że on jest z Galilei, a nawet się nie powodygwali o to, żeby prześledzić dokładnie jego miejsce narodzin i pochodzenia z kogo on się wywodzi lecz w taki właśnie głupi uproszczony sposób myśleli, że z Galilei i to im nie pasowało do ich pism i dlatego choć nie znaleźli nic czym by zasługiwał na śmierć zażądali od Piłata, aby był stracony kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. I tak właśnie Paweł im pokazuje, na co przyszedł ten Pan Jezus. Pokazuje im to wspaniałe zbawienie, że Bóg w taki sposób to wykonał że w taki sposób użył ich do tego dzieła, że oni wykonali wszystko, co o nim napisano. Lecz Bóg wzbudził go z martwych. I przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli do Galilei, do Jerozolimy. My moglibyśmy to właśnie czytać, kiedy właśnie tej Marii, i potem innym uczniom, i tym uczniom Zemaus, i potem wszystkim zgromadzonym Pan się ukazywał. I tu czytamy: Oni to teraz są Jego świadkami wobec ludu, i my zwiastujemy Wam tą dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał Ojcom, Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich Przez wzbudzenie nam Jezusa Tak, dzisiaj mogliśmy sobie właśnie to również przypominać W jaki sposób Bóg to uczynił Jak wspaniałą rzeczą Bóg to uczynił Że mogliśmy Go poznać Mogliśmy doznać tej zbawczej ofiary Mogliśmy odczuć że właśnie mamy ten, tą wolność, to przebaczenie grzechów, tą radość, i z tej radości możemy uwielbiać naszego Pana, który wypełnił ten Boży plan zbawienia. I dzisiaj, właśnie na koniec tego uwielbienia, wielu serc było poruszonych, dlatego. Chcieli się modlić i uwielbiać Boga Ojca i Pana Jezusa za to, co dla nas uczynił. A że Go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. Dałem Wam rzeczy święte, Dawidowe, rzeczy pewne. W następnym wierszu nie dopuścisz, by święty oglądał skażenie. Tak. Tu jeszcze jest potwierdzenie tego, że Dawid normalnie umarł, normalnie był pochowany z ojcami, ale ten Jezus nie był. Jego, jego ciało nie oglądało skażenia, bo stało, Tak jak było właśnie to zapisane w księdze Izajasza, czy w psalmach, jak tutaj są te odnośniki, możemy to sobie prześledzić, że właśnie to ciało Bóg wskrzesił z martwych i ten Pan Jezus mógł powiedzieć do tych zgromadzonych, czy do tego Tomasza, włóż rękę moją w bok i oglądaj i wiesz, lecz nie bądź niedowiarkiem. Ten, którego Bóg zbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowana wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Tak, tu jest właśnie to wytłumaczenie, że ten zakon Mojżesza nie mógł usprawiedliwić człowieka, nie mógł wymazać tych grzechów, mógł tylko przywieźć im na pamięć, że są grzesznikami, ale tylko ta ofiara Pana Jezusa może i zgładziła wszystkie grzechy tych, którzy się do tej ofiary przyznają, którzy wyznają swoje grzechy przed Panem Jezusem, przed tym krzyżem, przed tą ofiarą doskonałą, która Zgładza, zakrywa, wymazuje wszystkie grzechy. Jest napisane, choćby wasze grzechy były czerwone, jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Tak, mamy ta, te zapewnienia w Słowie Bożym, że nie ma takiego grzechu, który by nie mógł być zmazany krwią baranka niewinnego i nieskalanego. I dalej jest ostrzeżenie do tych Żydów. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano o proroków. Patrzcie szydercy, zdumiewajcie się i przebadnijcie. Bo dokonuję dzieła zadnich waszych. Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. Dzisiaj właśnie tak często jest, że kiedy opowiadamy ludziom o Panu Jezusie, to słuchają nas do pewnego stopnia, a potem mówią, że to jest niemożliwe, albo czy to skąd się tam w ogóle wziąłeś sobie, że może sobie wymyśliłeś, a czy tyle jest milionów innych ludzi, którzy chodzą gdzie indziej, czy oni źle wiedzą i takie tym podobne wykręty, wymówki, ale my wiemy, skąd żeśmy to wzięli, wzięliśmy to ze Słowa Bożego. I niejednokrotnie Duch Boży potwierdził to przez różne właśnie nasze doświadczenia. Kiedy Jemu zaufaliśmy, to rzeczywiście przeprowadził nas przez różne trudne rzeczy, ale z Bogiem. Ale kiedy nie chcemy Mu zaufać, to cierpimy i to nie z Jego powodu, ale ze swojego Ale ci, którzy byli przeznaczeni na to, aby uwierzyli, czytamy, gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabbat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozolitów a Paweł i Barna za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. I tak właśnie my możemy mieć tą zachętę, aby trwać w tej łasce Bożej i aby opowiadać o tym wspaniałym zbawieniu, o tym Zbawicielu, który wszystko zrobił do tego, abyśmy mogli przyjąć to zbawienie, abyśmy mogli stać się tymi dziećmi bożymi, tą rodziną Bożą, jak w Ewangelii Jana mogliśmy to kiedyś słyszeć, że jesteśmy właśnie tą rodziną, gdzie naszym Ojcem jest Ojciec Niebieski, ten w niebie. I że jesteśmy odłączeni od tego ludu, od tego świata i przeznaczeni do tych zaszczytnych celów. Niech to Słowo Bóg pobłogosławi. Bzechków w odpuszczczenie. 16. Chcę przyjdzie Pam, że wtedy obleczem nie sprazi ten stan, nie jestem szybszy. Serca jednego mamy Pana, co w mękach za nas zmarł i świecią tą wyjednał Śmiało się zbliżamy, by pomoc znaleźć tam, a po skończonym boju koronę życia da, ten nasz pokoju. Wszystkie serca wszystkie Jednego mamy Pana, co me... świata do siebie w niebios grud on dał nam obietnicę ja przyjdę po was znów po swą Nie niech zmieni swoich słów jesteśmy wszyscy jesteśmy serca Jednego mamy Pana, co w rękach za nas ma I śmiercią to wyjedna zbawienia dla nas dar. Czekamy przy czas wołamy więc do Niego o do siebie nas prosimy w każdej Tobie nasz Panie Jezu przyjdź o aleluja Tobie o wybrać Jesteśmy wszyscy jedno, złączeni zbawcy krwią, jednego mamy Ojca, z radości serca drżą.